Teodor Amadeus Hoffman. Piaskun. Część druga. Trudno coś osobliwszego i dziwaczniejszego jak to, co się wydarzyło memu biednemu przyjacielowi, studentowi natanielowi, a co ci właściwie zajężą opowiedzieć, łaskawy czytelniku. Czy wydarzyło ci się kiedyś coś, co by całkowicie wypełniło twoje serce, myśli, pamięć, wypierając wszystko inne? Nurtuje Cię to, wrew Tobie, żarem zapala krew w żyłach, maluje rumieńcem policzki. Spojrzenie Twoje staje się dziwaczne, jak gdybyś w pustym pokoju dostrzegał zjawy niewidoczne dla oczu innych. Ciężkie westchnienia często przerywają twoją mowę. Przyjaciele pytają, co Ci jest, co Ci dolega. I oto chciałbyś swoje przeżycia wewnętrzne odmalować przy pomocy najeskrawszych farb, najostrzejszych świateł i cieni. Wysilasz się, by zacząć jakoś, by znaleźć właściwe słowa. Wydaje ci się, że od razu, od samego początku, musisz zebrać razem wszystkie te doznania, cudowne, wspaniałe, przeraźliwe, okropne, wesołe i groźne zarazem, tak by podziałały na wszystkich jak porażenie prądu. Ale język, wszystkie twoje słowa, wydają się bezbarwne, zimne, martwe. Szukasz ich, plączesz się, jąkasz, a rozsądne pytania, przyjaciół, jak podmuchy lodowatego wichru gaszą żar Twego wnętrza. Jeżeli jednak uda Ci się niby zuchwałemu rysownikowi jednym pociągnięciem kilku śmiałymi kreskami wywołać właściwy obraz, z łatwością już przychodzić i nakładać coraz pomienniejsze farby, porwani widokiem różnorodnych żywych postaci, przyjaciele Twoi, jak i Ty, dostrzegają w samych siebie w owym obrazie wyczarowanym z Twej duszy. Muszę ci wyznać, łaskawy czytelniku, że nikt mnie właściwie o historię młodego Natalia nie pytał. Wiesz jednak dobrze, że należy do tego osobliwego gatunku autorów, którzy jeśli doznają czegoś podobnego temu, co powyżej przedstawiłem, czuły się tak, jak gdyby każdy w ich pobliżu, jakby cały świat pytał, cóż to takiego? Opowiedz przyjacielu. Czuję niepowstrzymaną chęć opowiedzenia ci o tragicznym życiu Nataniela. Niesamowitość, osobliwość tego życia przepełnia moją duszę. Ale właśnie dlatego, mój czytelniku, że mam cię skłonić do wysłuchania rzeczy dziwnych, co nie jest drobnostką, dręczy mnie pytanie, jakby tu historię tę zacząć jasno, oryginalnie i prywająco. Pewnego razu hmm, to początek w opowiadaniu najodpowiedniejszy, ale zbyt oschły. W małym mieście prowincjonalnym S żył. Tak już trochę lepiej, to przynajmniej stwarza od razu klimat. Może wprost, medias in I że do diabła. Nataniel, a w jego dzikim spojrzeniu odmalowały się wściekłość i przerażenie, gdy wędrowny optyk Giuseppe Coppola tak bym może zaczął, gdybym w spojrzeniu Nathaniela mógł dopatrzeć się czegoś zabawnego, ale historia nie jest wcale zabawna. Przychodzą mi na myśl słowa, które w najmniejszym, choćby stopniu zdolne byłyby oddać kolory wewnętrznego tego obrazu. Postanowiłem więc wcale nie zaczynać. Niech te trzy listy, których mi łaskawie udzielił przyjaciel Lotar, posłużą jako szkic, a ja, opowiadając, dostaram się tylko intensywniejszymi barwy ten zarys podmalować. Może okaże się dobrym portrecistą, może mi się uda niektóre postaci tak zarysować, że nie znając oryginału będzie się łaskawy czytelniku jakby własnymi oczyma oglądał. Może zrozumiesz wtedy, że nie ma nic dziwniejszego i bardziej szalonego jak samo życia, sztuka pisarska potrafi jedynie uchwycić jego odbicie w zmętniałym matowym zwierciadle. Do listów poprzednich wypadnie dodać pewne objaśnienia będące w związku z przeszłością naszych bohaterów. W Czas jakiś po śmierci ojca Nataniela, Klara i Lotar, sieroty dzieci dalekiego krewnego, zostały przygarnięte w domu wdowy celem wspólnego z jej dziećmi wychowania. Wkrótce Nataniel pokochał Klarę i gdy się przekonał, że była mu wzajemna, zaręczył się z nią, czemu się nikt nie sprzeciwiał i wyjechał do Gie, kończyć rozpoczęte nauki. Właśnie go tam widzieliśmy, w jego ostatnim liście, uczęszczającego na wykłady z palanceniego. Teraz mógłbym już dalej snuć opowiadanie, ale obraz Klary tak żywo stoi mi przed oczyma, że nie mogę się napatrzeć, jak to zresztą zawsze bywało, gdy uśmiechnęła się słodko. Klara nie była w ścisłym znaczeniu piękna, tak twierdzili ci, którzy się na piękności znają z urzędu architekci chwalili proporcje jej ciała malarze znajdowali, że jej szyja piersi, ramiona mają kształt niemal zbyt dziewicze wszyscy zaś podziwiali jej cudowne włosy przywodzące na myśl Marię Magdalenę jej płeć delikatną jak u Batoniego ale nade wszystko wyraz oczu, który zdolny był zachwycić najwymyślniejszego fantastą jeden z nich porównywał je z jeziorem Roisdela, w którym przegląda się jednocześnie i Przeczysty niebios błękit i zarazem bogactwo krajobrazu w całej pełni kolorów i kipiącego życia. Poecie i muzycy szli nierównie dalej, jeszcze mówiąc jezioro i zwierciadło? Cóż znowu, z oczu tej dziewczyny tryskają cudowne niebiańskie natchnienia i harmonie, przenikając w nasze dusze, budząc je i ożywiając. Czyż nie widzicie, jak uśmiech igra na jej wargach ile razy, który z nas popisuje się w jej obecności? Bo w duszy swojej nosić musi stokroć obfitsze zasoby piękna niż te, na jakie nas wszystkich razem stać. W istocie Klara miała żywą wyobraźnię dziecka, duszę po kobiecemu tkliwą i głęboko kochającą, ale zarazem umysł bystry i przenikliwy. Stąd nie lubiła dziwaków i fantastów i Jeśli jej się zdarzyło spotkać gdzie którego, nie mówiąc wiele, bo z natury była małomówna, samym już swym bystrym spojrzeniem i ironicznym uśmiechem zdawało się mówić Moi przyjaciele, niech wam się nie zachciewa, żebym brała wasze przewidzenia za coś prawdziwie istniejącego na tym świecie. Z tego względu, Klara była nawet przez wiele osób pomawiana o chłód, nieczułość i prozaiczność. Natomiast ludzie rozumiejący głębie życia bardzo lubili tę wrażliwą dziecinę, a rozsądną dziewczyną. Wszakże nikt nie miał tyle do niej przywiązania, co Nathaniel, skłaniający się do nauki i sztuki. Klara kochała go także z całej duszy i kiedy po raz pierwszy rozłączyć im się przyszło, pierwsza ciemna chmura zaciążyła nad jej życiem. Z jakim zachwytem biegła rzucić się w jego ramiona, kiedy, jak to był obiecał, w ostatnim liście zjawił się w rodzinnym mieście i wszedł do pokoju matki. Stało się też, jak był przewidział. Zaledwie ujrzał Klarę, zapomniał natychmiast i o zbyt rozsądnym jej liście i o Kapeliusie. Całe napięcie między nimi zniknęło. Miał słuszność Nataniel, pisząc w tym liście, że zjawienie się wędrownego optyka fatalnie wpłynęło na jego życie. Wszyscy już w pierwszych dniach odczuli, że Nataniel jest zmieniony do głębi swej istoty. Popadał w ponure marzenia i począł roić rzeczy dziwne jak nigdy. Życie ziemskie w mniemaniu jego było tylko sennym przeczuciem. Człowiek błędnie nie ma, iż jest samowładny, powtarzał. Przeciwnie, służy on tylko za okrutną igraszkę tajemniczym potęgom, przeciw którym walczyć daremną jest rzeczą. Prędzej lub później ulega się nieuchronnie losowi, który nam z góry naznaczono. Uwdział się nawet dowodzić, że jest szaleństwem sądzić, jakoby w nauce i sztukach można było coś wytworzyć swoją własną wolną wolą, gdyż entuzjazm, który sam tylko ma zdolności twórcze, nie przychodzi z wewnątrz, ale jest wynikiem wyższych pierwiastków działających na człowieka bezpośrednio z zewnątrz. Rosanna Klara ze wstrętem odpychała ten fantastyczny mistycyzm. Z tym wszystkim nie zdawało się jej właściwym zbijać twierdzenia Nataniela. Wszakże, kiedy ten ostatni począł pewnego razu dowodzić, że Kopelius w charakterze niegodziwego ducha opętał go od chwili, kiedy się ujrzał podpatrywania spoza Firanki i że ten demon zapewne zechce zawichrzyć ich wspólne przyszłe szczęście, nie mogąc się powstrzymać dłużej, wstała i rzekła poważnie – tak jest, Natanielu, masz słuszność, Kapelius jest rzeczywiście niegodziwym duchem, może on w istocie nabroić niemało, jako szatan ucieleśniający się w życiu, ale jedynie wtedy, gdy go się nie pozbędziesz swej myśli. Jak długo wierzyć w niego będziesz, będzie on żyć i działać, nieco innego bowiem, jak tylko wiara twoja stanowi jego siłą. Nathaniel, rozgniewany, że Klara zakłada możliwość istnienia demona tylko w jego wyobraźni, usiłował obeznać się zasadami wyznawanego przez siebie mistycyzmu tajemniczych wpływów. Ale i to się na nic nie zdało. Uparta dziewczyna zaczęła mówić o czym innym, co wreszcie naprawdę już drażnić poczuło Nataniela. Pomyślał, że zimne i nieczułe dusze zamknięte są dla tak głębokich tajemnic. Nie zdawał sobie sprawy, że i Klarę do takich potrzebnych natur zalicza. Swoją drogą nie zaniechał usiłowań, żeby ją koniecznie zjednać swym przekonaniom. Zdarzało się, że gdy Klara pomagała przy śniadaniu, przynosił jej różne książki mistyczne, z których czytał co ważniejsze ustępy. Wtedy Klara mówiła, ależ mój drogi Natanielu, powiedzieć by można, że tym sposobem ty sam jesteś jakimś niegodziwym pierwiastkiem, wywierającym jak najzgubniejszy wpływ na moją kawę. Nie mogą…” Od ciebie oczu oderwać, kiedy czytasz, a tu tymczasem wszystko wykipiało i, i będziemy mieli śniadania. Na te słowa Nataniel gniewny zamykał książkę i odchodził do swojego pokoju. Niegdyś miał prawdziwy talent do spisywania miłych, żywych opowiadań, które słuchanie sprawiało klarze największą w świecie przyjemność. Obecnie jego utwory były ponure, dziwne i niepojęte. Chociaż Klara taktownie nie robiła mu z tego powodu żadnych uwag. Spostrzegł przecież, jak mało odpowiadają jej upodobaniom. W istocie nie było dla niej nic przykrzejszego jak nudy. Kiedy ich doświadczała, wzrok jej równie jak rozmowa stawał się wypowiadać odrętwienie, w które umysł jej zapadał. Przyznać coś należy, że utwory Nataniela stały się wierutnie nudne. Do tego żal, jaki miał do Klary, znajdując, że odkrył w niej duszę chłodną i prozaiczną, zdawał się wzrastać coraz silniej, tym bardziej, że i Klara nie mogła przemóc sobie jakiego wstrętu, widząc, jak Nataniel coraz silniej zapada w swój ponury i niedorzeczny mistycyzm. Tym sposobem wzajemnie się coraz więcej od siebie oddalali, ani się spostrzegając. Tymczasem postać Kopeliusa rzeczywiście znacznie była zbladła w jego wyobraźni, także z trudnością przychodziło mu wprowadzić ją do utworów, w których usiłował wypowiedzieć cały zgubny wpływ tej zmory na swoje przeznaczenie. Z tym wszystkim przedsięwziął napisać poemat, mający za przedmiot ponure przeczucie, że kopelius zagraża ich szczęściu miłosnemu. Przedstawił w nim Klarę i siebie związanych obopólną, silną miłością, uderzanych jednak od czasu do czasu złowróżbnymi znakami jakiegoś ciemnego wokoło nich wpływu. Wreszcie w chwilę, kiedy się już znajdują, u ołtarza zjawia się straszliwy Kopelius. Dotyka czarownych oczu Klary, te natychmiast wyskakują z orbit i tryskają na podobieństwo krwawych iskier na pierś Nataniela, która zapala się płomieniem. W tejże chwili porywa go Kopelius i rzuca w ogniste koło kręcące się z szybkością huraganu wśród świstu i zgrzytu. Zewsząd szturmują tam wzdęte i spienione bałwany, szamocząc się ze sobą na podobieństwo czarnych olbrzymów z posiwiałymi głowami. Jednakże w pośród ich okuszającego ryku słyszę jeszcze słodki głos Klary, szepczący mu – Ja przy tobie, opamiętaj się. Kopelius cię zaczarował. To nie moje oczy, pierści ogniem zżarły, to tylko palące krople krwi twego własnego serca. Ja mam oczy jak dawniej. Spojrzyj w nie. Prawda. Coś za niedorzeczność, mówi sobie Nataniel. Toż to Klara jest przy mnie, toż ja należę do niej na wieki. Oprzytomnienie to zdaje się wybierać wpływ ogólny. Poministe koło gaśnie, huk przepada w otchłani. Nataniel spogląda w oczy Klary, ale kozuje się, że są to oczy umarłej, patrzące na niego z wyrazem miłości. Nataniel, dopóki tworzył swój poemat, był spokojny i pogodny. Pracowicie wygładzał i zaokrąglał Strofe, a ponieważ przedsięwziął użyć wiersza miarowego, Poty nie spoczął, póki nie przywiódł wszystkiego do ostatecznej harmonii. Kiedy wreszcie skończył swoją pracę, umyślił przeczytać ją głośno, ale zaledwie zasłyszał utwór, ogarnęła go niewysłowiona trwoga. Coż to za straszliwe dźwięki wykrzyknął? Ochłonąwszy jednak, począł znowu widzieć w poemacie swoim zwyczajną tylko robotę ducha, która mu się nad podziw udała. Pomyślał, że jeżeli by go przeczytał Klarze, może by zdołał tym sposobem choć trochę rozgrzać tę lodowatą duszę. Nie zdawał sobie przy tym sprawy, do czego właściwie by to Klary zagrzało i do czego właściwie mogłyby ją doprowadzić te przerażające obrazy zapowiadające straszliwą, niszczącą ich miłość dolę. Pewnego dnia siedzieli oboje w ogrodzie matki. Klara była wesoła jak ptaszą, Gdyż Nataniel o trzech dni już właśnie te trzy dni spędził na pracy nad swoim poematem, nie męczył jej marzeniami ani przeczuciami. On sam także był już jakoś odzyskiwał dawną swoją wesołość. Teraz, Klara rzekła, to już widzę na pewno, że i znowu mój po dawnemu, drogi Natanielu. Widzisz, jak nam się udało odegnać wreszcie wspólnymi siłami tego niegodziwca Kopeliusa. Słowa te nieszczęściem przypominały Natanielowi poemat, który miał przy sobie. Wyjął go z kieszeni i zaczął czytać. Klara, będąc pewna, że to znowu coś bardzo nudnego, zdobyła się na rezygnację i wzięła się do roboty na drutach. Ale wsłuchawszy się w coraz straszniejszy utwór, przerażona opuściła pończochę i poczęła się bystro przeglądać poecie. Ten nieubłagany czytał dalej... Wspomieniły mu się żarem policzki w oczach łzy zabłysły skończywszy jęknął głucho i porywając rękę Klary zawołał z wyrazem niewysłowionej boleści Klaro moja Klaro, Klaro ona rzuciła mu się na szyję i wyszeptała cicho, ale bardzo dobitnie i poważnie Nathanielu drogi Nathanielu rzuć w ogień te śmieszne i szalone bajki ale ten zerwał się oburzony i odpychając się ciebie Klary zawołał precz Przeklęty automacie bez życia. Wybiegł. Klara, zraniona do żywego, zalała się gorzkimi łzami. Mój Boże, on mnie nigdy nie kochał. Skromnie nie rozumie, wyrzekał łkając. Wtem naczedł Lotar. Na naleganie jego Klara zmuszona była powiedzieć wszystko, co zaszło. Lotar kochał siostrę z całej duszy. Każde słowo jej skargi działało na niego jak iskra. Także... Niechęć, jaką z dawna żywił do Nataniela, skutkiem jego dziwacznych marzeń rozgorzała teraz w dziki gniew. Pobiegł do Nataniela i w niezwykle ostrych słochach zarzucił mu niewłaściwe traktowanie ukochanej siostry. Kipiący wzburzeniem, Nataniel równie ostrą odpowiedział. Za zwariowanego chłyska zajęlił się nędznym, pospolitym zjadaczem chleba. Pojedynek stał się nieuniknionym. Postanowili bić się najdalej na zajutrz z rana. Poza ogrodem na rapiery, studenckim zwyczajem. Wymknęli się z domu przed świtem, ponurzy i milczący, ale Klara domyśliła się wszystkiego. Słyszała ich sprzeczkę, dostrzegła jak broń przenoszoną z mroku. Przybywszy na miejsce walki, Lotar i Nataniel w posępnym milczeniu zrzucili płaszcze i z płonącymi rządzą walki oczyma zamierzali właśnie godzić w siebie, gdy Klara wbiegła, by rzucić się pomiędzy walczących. Szaleńcy... Dzicy ludzie, zawołał kając. Nie najpierw bo czy brat zabije mi narzeczonego, czy narzeczony brata? W obu razach żyć mi niepodobna. Na te tkliwe słowa Lotar opuścił broń i wbił wzrok w ziemię zawstydzony. Jednocześnie w sercu Nataniela wraz z rozdzierającym smutkiem wyzbrała miłość do Klary, ta sama, którą czuł w cudownych dniach młodości. Rzucił rapier precz i padł jej do nóg. Ach, czy zdołasz przebaczyć mi to, kiedy klaro jedyna moja, najokochańsza moja, rzekł ze łzami, czy przebaczysz mi, kiedy bracie mój, lotarze? Zruszył się lotar tą głęboką boleścią przyjaciela, otworzył ramiona i ze łzami padli sobie w objęcia, poprzysięgając odtąd być sobie braćmi do śmierci. Nataniel uczuł ulgę, jakby spadło z niego ogromne jakieś brzemię, które go przygniatało do ziemi. Raz silny, postawiwszy opór tajemniczej potędze, która go opętała, mał się odrodzony na nowo. W istocie bowiem szło życie, któremu zagrażała zguba, jak sądził nieunikniona. Tak więc trzy dni jeszcze pozostał ze swymi przyjaciółmi, po czym wybrał się z powrotem do G, gdzie miał pozostawać jeszcze przez rok, po czym na zawsze już do rodzinnego miasta powrócić. Zamilczano przed matką Nataniela wszystko, co było związane z Kopeliusem. Wiedziano bowiem, że nie mogła bez wstrętu słuchać nawet nazwiska tego człowieka, któremu, tak jak i jej syny, przypisywała śmierć swego męża. Proszę sobie wyobrazić zdumienie Nataniela, kiedy przybywszy do G, zastał tylko zgliszcza z domu, w którym miał mieszkanie. Ogień wybuchł był w pracowni aptekarza mieszkającego na dole. Dom spłonął od suteren po dach. Jednak dzielni, odważni przyjaciele zdołali w porę jeszcze wyłamać drzwi od na wyższym piętrze pokoju Nataniela i uratować wszystkie jego książki, rękopisy i przyrządy, Także prawie nic nie przepadło. Wszystko to nieuszkodzone przeniesiono do innego mieszkania, które też Nataniel zajął. Nic osobliwego nie widział w tym, że Miał mieszkać naprzeciw profesora Spalanceniego, choć dość nieswoje się poczuł, gdy spostrzegł, że ze swego okna może zaglądać do pokoju, gdzie często siadywała Olimpia. Także mógł dowoli przyjrzeć się jej kształtom, choć rysy twarzy były niewyraźne i zamazane. W końcu uderzyło go jednak, że Olimpia godzinami siedziała w takiej postawie, w jakiej ją ujrzał po raz pierwszy, nieodmiennie przy tym samym stoliku, bez żadnego zajęcia. Najwyraźniej jednak nie spuszczając z niego oka. Przyznać musiał, że nigdy mu się nie zdarzyło widzieć piękniejszej postaci. Z tym wszystkim, ponieważ Klara wyłącznie panowała w jego sercu, zjawisko sztywno zapatrzonej przed się kobiety było mu najzupełnie obojętne. Miał tylko podobanie, by spoglądać na nią kiedy nad swoich skryptów, jakby na jakiś piękny posąg, nic ponadto. Właśnie zajęty był pisaniem listu do Klary, kiedy zapukano delikatnie do drzwi i niebawem ukazała się na progu nieprzyjemna postać Kopoli. Nataniel uczuł dreszcz, ale przypomniawszy sobie, co mówił spalancani o swoim współziomku Kopoli oraz słowo, które był do oklarzy w sprawie piasku na Kopoliusa, zawstydził się w duszy tak naiwnej obawy. Zmógł się tedy na siłach i rzekł jak mógł, najobojętniej i najłagodniej. Nie potrzeba mi barometru, przyjacielu. Może pan odejść. Na te słowa Kopola wkwaterował się całkiem do pokoju i dozwał się głosem ochrypłym. Nie, nie, nie, idzie tu o barometr, bo ja mam także oczy. Piękne, przepyszne oczy. Mówiąc to, uśmiechał się ohydnie, wyszczerzając zęby, oczy jego błyszczały jak próchno spod pod gęstych, szpakowatych brwi. Nataniel zerwał się wystraszony. Jesteś szalony, mój panie! Jakże możesz mieć do zdobycia oczy? Oczy! Oczy! Wtedy Coppola sięgnął ręką do wielkiej kieszeni, wyciągnąwszy stamtąd całą garść okularów, zaczął je rozkładać na stole. Ech, ale ja mówię o okularach. O okularach, które kładzie się na nos. To właśnie nazywam oczami. Cezar przez zęby te słowa wyciągnął coraz więcej okularów, także. Cały stół iskrzył się dziwnymi jakimiś odblaskami. Tysiące najrozmaitszych oczu zdawało się mrugać stamtąd na Nataniela, który żadnym sposobem nie mógł oderwać wzroku. A tymczasem Kopola wyciągał coraz nowe okulary, i spojrzenia coraz ognistsze, coraz krwawsze, coraz dziksze, coraz nieubłagańsze raziły wzrok, mroziły serce w piersiach Nataniela. Dosyć! Dosyć straszliwy człecze! zawołał wreszcie wychodząc z siebie ze zgrozy. Mówiąc to, rozpaczliwie przytrzymywał rękę swego prześladowcy, który wyciągał całe garście nowych okularów, choć nie było ich już gdzie kłaść, choć stół był zajęty. Kopola wyrwał mu rękę i chodząc w sposób strętny i przeszywający dreszczem. A to pan sobie tego nie życzy, ale ja mam tu inne szkiełka. Bardzo piękne. Pozbierał był i pochował okulary, i sięgnąwszy do innej kieszeni, zaczął z nich wyjmować lornetki i perspektywy. Jak tylko okulary znikły ze stołu, Nataniel uspokoił się zupełnie. Pomyślał o klarze i przekonał się natychmiast, że wszystkie złe omamienia miały źródło w nim samym, tylko i że kopola nie jest żadnym strachem ani tym bardziej sobowtórem przeklętego kopoliusa, ale przeciwnie. Najuczciwszym mechanikiem i optykiem. Szkła bowiem, które wyjmował z drugiej kieszeni, nie miały w sobie nic nadzwyczajnego ani upiornego, jak te okulary. Chcąc się wtedy nim pogodzić, umyślił kupić cokolwiek. Wybrał małą, pięknie oprawioną lornetkę i przyłożył do oczu, chcąc ją wypróbować. Nigdy w życiu nie widział lepszej. Przybliżała wszystko tak dokładnie, że aż rozkosz była patrzeć. Mimowolnie skierował ją ku mieszkaniu z Polanceniego. Olimpia siedziała jak zwykle z rękoma założonymi na stoliku. Teraz mógł dopiero przyjrzeć się jej cudownie pięknej twarzy. Tylko oczy wydawały się dziwnie nieruchome i martwe. Jednak w miarę jak się jej przypatrywał, wyraźnie budziły się w nich wilgotne jakieś blaski, jakby promienie wstającego księżyca. Powiedziałbyś, że zdolność widzenia rodziła się dopiero w tej postaci. Stopniowo oczy jej ożywiały się coraz mocniej. Nataniel stał jakby przykuty do okna, nie umiejąc oderwać wzroku od widoku boskiej pięknej Olimpii. Suche chrząknięcia i szuranie obudziły go z odrętwienia. Kopola stał za nim. Chini trzy dukaty. Nataniel, który był zupełnie o optyku zapomniał, zapłacił skwapliwie. Nieprawdaż? Piękne szkiełka, śliczne szkiełka. Mówił Kopola ochrypłym głosem, uśmiechając się szyderczo. Piękne, piękne, rzekł mu na to Nataniel opryskliwie. No, już, idź sobie, bywaj zdrów, przyjacielu. Kopola rzucił na niego dziwne spojrzenie, idąc po schodach, zdawał się dusić od śmiechu. Wyraźnie drwi ze mnie, pomyślał Nataniel. Sądzi pewnie, że przepłaciłem lornetkę. Przepłaciłem? Kiedy to mówił? Stało mu się, że słyszy głębokie, śmiertelnie smutne wyschnienie w głębi pokoju. Dreszcz go przebiegł ze strachu, ale niebawem przekonał się, że to on sam westchnął. No słuszność Klara, rzekł do siebie, cierpię rzeczywiście na chorobliwe przewidzenia. To po prostu śmieszne, więcej niż śmieszne. Czyż istotnie może mi tak dalece zależeć na tym, czym tę lornetkę przepłacił, czy też kupiłem tanio? Dlaczego mi myśl o tym nie daje spokoju? Pojąć tego nie mogę. Siadł kończysz list do Klary, ale spojrzawszy przypadkiem w okno, spostrzegł, że Olimpia siedzi tam jeszcze. Uczuł nieprzyzwyciężoną ochotę, by porwać lornetkę znowu i utonąć wzrokiem w tej postaci cudownej. Nie wiadomo, jak długo trwał w tym upojeniu. Przerwał mu je dopiero Zygmunt, jego kolega, oznajmiając, że już czas iść na wykład profesora Palancaniego. Wróciwszy, zastał firankę w tajemniczym oknie zapuszczoną. Nie mógł ani tego dnia, ani przez dwa następne obserwować Olimpii, mimo że nie odstępował prawie od okna i wciąż spoglądał przez lornetkę Kopoli. Na trzeci dzień ujrzał całe okno, starannie jeszcze zasłonięte. Zrozpaczony, rozgorączkowany, gnany tęsknotą i pożądaniem, wybiegł na miasto. Obraz czarownej Olimpii unosił się przed nim w powietrzu. Wypływał z każdego krzewu, zdając się spoglądać na niego promienistymi oczyma, z błękitnych wód przezroczy. Myśl o narzeczonej całkiem wywieczała mu z głowy, może już tylko o Olimpii. O ty, cudowna gwiazda miłości, bo odchodząc od ciebie, czyliż na to tylko zabłysłaś na niebie, żeby zniknąć bezpowrotnie? Czyliż mnie zostawisz samego na pastwę ciemnością i rozpaczy? Wracając do domu, spostrzegł wielki jakiś ruch w domu spalanceniego. Drzwi wszędzie poroztwierane były na przestrzeń. Wnoszono rozmaite sprzęty. Okna na pierwszym oknie były powojmowane. pracowite dziewki wielkimi miotłami zamiatały posadzkę, odkurzano meble, wszędzie kręcili się stolarze i tapicerzy. Nataniel zdziwiony przystanął na ulicy, przypatrując się temu wszystkiemu, kiedy przybliżył się do niego Zygmunt i śmiejąc się zagadnął. No, co powiesz na to wszystko? Nataniel wyjaśnił, że nic powiedzieć nie może, bo nic nie wie, tylko z wielkim zdumieniem stwierdza, że w cichym i posępnym zwykle domu profesora panuje wielkie zamieszanie i przeprowadza się generalne porządki. Wtedy Zygmunt wyjaśnił mu, iż stary Spalancani nie dalej jak jutro wydaje bal nader świetny, połączony z koncertem, na który zaproszona jest przynajmniej połowa uniwersytetu. Chodzi zaś wieść, że na tym balu po raz pierwszy wystąpić ma jego córka, którą dotąd tak zazdrośnie trzymał w ukryciu. Nataniel znalazłszy u siebie zaproszenie w oznaczonej godzinie, z bijącym sercem zjawił się u profesora. Już było na dziedzińcu mnóstwo powozów, w pięknie ozdobionych salonach światła rażące tłum świetnych gości. Olimpia okazała się w ubiorze bogatym i gustownym. Podziwiano piękne rysy jej twarzy i figurę. Osobliwe wygięte plecy i talia cienka jak u osy świadczyły o tym, że jest zanadto ściśnięta sznurówką. Także jej i ruchy miały w sobie coś jakby ściśle obliczonego i nadto jednostajnego. Nie podobała się też niektórym osobom, ale składano to na karu zmieszania, jakie wywołało u niej liczne towarzystwo. Rozpoczęto zabawę koncertem. Olimpia dała się naprzód słyszeć w grze na fortepianie, w czym okazała biegłość znakomitą. Następnie odśpiewała brawurową arię głosoczystym i dźwięcznym jak szklany dzwoneczek, ale nieco ostrym. Nataniel był zachwycony. Stojąc w ostatnim rzędzie, nie mógł w jaskrawym świetle świec dokładnie widzieć twarze Olimpii. był tedy z kieszeni lornetkę Coppoli i przyłożył do oczu. O rozkoszy! Wtedy to spostrzegł dopiero, że w niego tylko z utęsknieniem patrzyła, że modulacją jej głosu odpowiadały namiętne spojrzenia, przeszywające go jak błyskawice. Kunsztowna koloratura wydawała mu się niebiańskim okrzykiem serca wyzbranego miłością. Kiedy długi tryl kończący kadencję rozbrzmiał w sali, Nataniel nie mógł się opanować i jakby dotknięciem rozpalonej jakiejś dłoni popchnięty. Wyraził swój ból i zachwyt głośnym okrzykiem – Olimpio! Wszystkie spojrzenia skierowały się ku niemu, niektórzy goście śmiać się poczęli. Organista z katedry sposępniawszy, szepnął do siebie – no, no. Po koncercie bal się rozpoczął. Tańczyć z nią. Z nią! To był cel marzeń i zabiegów Nataniola. ale jak się tu ośmieli zaprosić ją, królową balu do tańca? A jednak, nie wiedzieć jakim sposobem, gdy tańce się zaczęły, znalazł się tuż przy niej. Nie była zamówiona jeszcze przez nikogo i właśnie on, choć zaledwie kilka słów mógł wyjąkać, ujął ją za rękę. Dłoń Olimpii była zimna, jakby trupia. Nataniel uczuł dreszcz we wszystkich członkach. Szczęściem spojrzawszy zdumiony w jej oczy, wyczytał w nich tyle miłości i tęsknoty, że zapomniał o wszystkim świecie. W tejże chwili uczuł także, jakby krew krążyć zaczęła w jej dłoni. Dotknął tętna, piło przyspieszonym napływem i w nim rozpalił się żar miłości. Bójowszy kibic pięknej olimpii, porwał ją w wir szalony i przepadli w kolej tańczących. Sądził dotąd, że umie wybornie w takt tańczyć. Wszelako... Rytmiczność ruchów Olimpii była tak zdumiewająca, że utracił całą pewność siebie i zrozumiał wkrótce, jak niewystarczająca jest cała umiejętność jego w tym względzie. Nie chciał jednak z żadną inną niewiastą tańczyć i zabiłby na miejscu każdego, kto by się odważył ubiec go w zaproszeniu Olimpii. Zdarzyło się to zaledwie dwa razy. Rzecz dziwna, Olimpia odmawiała, więc mógł z nią tańczyć, ile mu się tylko podobało. Gdyby Nataniel był w stanie dostrzec cokolwiek prócz pięknej Olimpii, nie dałoby się uniknąć fatalnego zajścia. Nie zważał bowiem, jak wokół młodzież szeptała. Stłumiła śmiechy, przyglądała się ciekawie Olimpii z nierozrozumiałego powodu. Rozgorączkowany tańcem i winem, którym się hojnie raczył, ośmielił się na wszelki podziw. Siadł przy Olimpii, ujął jej rękę i w namiętnym podnieceniu wypowiadał swą miłość słowami, których... Nigdy by nie pojął, ani on, ani Olimpia. Zresztą ona może coś rozumiała, gdyż nieustannie patrzyła mu w oczy i wdychała raz po raz. Ach, ach. Na co Nataniel odpowiadał z uniesieniem: O istoto niebiańskie, o ty promieniu cudowny, zwiastujący świat miłości, ku któremu wyrywa się tęsknota, o światło mojego serca. Mówił jeszcze wiele, ale Olimpia za całą odpowiedź powtarzała tylko wdychając ach, ach. Profesor Spalancani przeszedł koło nich, przyglądając im się z uśmiechem zadowolenia. Nataniel, opamiętawszy się w swoim upojeniu, spostrzegł, że dziwnie pociemniało. Obejrzał się wokoło i z przerażeniem stwierdził, że sala była już najzupełniej pusta. Ostatnie dwa światła dogasały dawno zamilka muzyka, Ustały tańce. Co? Rozstać się już? Mam się rozstać? Wykrzyknął namiętnie, odchodząc od zmysłu z rozpaczy. Ucałował rękę Olimpii, pochylił się, jego rozpalone usta dotknęły warki jak ludzi zimnych. Podobnie jak w przódy, przy pierwszym ręki dotknięciu przeszł go teraz dreszcz śmiertelny. Mimowolnie przypomniała mu się legenda o martwej oblubienicy, ale... Olimpia namiętnie przycisnęła go do piersi, a usta jej zdawał się rozgrzewać w pocałunku. Tymczasem spalancani przechadzał się bezustannie po pustej sali. Kroki jego budziły głuche echa, a postać na skutek gry cieni miała wygląd fantastyczny widmowy. – Czy kochasz mnie? Czy mnie kochasz, Olimpio? – Tylko to jedno słowo – kochasz, ży mnie? – tak szeptał Nataniel. Ale Olimpia wstała i odpowiedziała wzdychając. Ach, ach, o tak cudowna gwiazda mojej miłości, mówił Nataniel. Zabłysłaś obietnicą szczęścia pośród nocy mego życia i opromienia się będziesz na wieki. Ach, ach, odpowiedziała Olimpia odchodząc. Nataniel pobiegł za nią i znalazł się twarzą w twarz z profesorem. – Z niezwykłym ożywieniem rozmawiałeś pan z moją córką – rzekł, uśmiechając się dobrotliwie. – Jeżeli tylko znajdujesz, pan kochany Natanielu, upodobanie w rozmowie z niemądrą dziewczyną, zawsze nam będziesz miłym gościem. Nataniel oddalił się wreszcie, nosząc całe niebo w swojej duszy. Balus uspalanceniego stał się przedmiotem wielu rozmów w dniach następnych. Chociaż profesor uczynił wszystko, by osiągnąć świetność, to przecież... Rozmaici wesołkowie potrafili przyczepić się do najniewinniejszych rzeczy. Wyśmiewano się ze sztywnej i niemej Olimpii, której pomimo ładnej powierzchowności zarzucano najzupełniejszą tępotę i przypuszczano, że z tej przyczyny zapewne spalanciani tak długo trzymają w ukryciu. Nataniel nie mógł bez oburzenia słuchać uwag podobnych, postanowił jednak milczeć opornie. Na co się zda, mój w duszy, strzępić sobie język w podobnym przedmiocie, dowodzić tym półgłówkom, że tylko własne ich ograniczenie przeszkadza im ocenić boskie przymioty Olimpii. Przepraszam cię, drogi Natanielu, rzekł mu raz wreszcie Zygmunt, ale wytłumacz mi, jakim u diabła sposobem człowiek jak ty rozsądny mógł się zakochać w tej drewnianej lalce z wózkową twarzą. Nataniel z trudnością z wybuch powiedział na to, ilu mógł spokojnie. Wytłumacz mi raczej ty, Zygmuncie, jakim sposobem człowiek jak ty światło imiejący oceniać wszystko, co piękne, mógł się nie poznać na cudownych wdziękach Olimpii. Co do mnie, cieszę się z tego, boś nie jest mi rywalem. Inaczej jeden z nas już by nie żył. Zygmunt widząc ze smutkiem chorobliwy stan swojego przyjaciela, zaniechał drwiącego tonu i Przyznał, że w rzeczach miłości upodobanie jest jedynym prawem. Tylko dziwnym mi się wydaje, dodał, że kiedykolwiek widział Olimpię, tak samo ją sądzi, jak ja. Przepraszam cię, drogi Natanielu wszyscy znajdują ją sztywną i jakby pozbawioną duszy. Ma kibić powabną, twarz nawet piękną, to prawda, ale cóż z tej piękności, kiedy jej nie ożywia spojrzenie? Czyż nie dostrzegasz, że w oczach jej nie ma iskry życia, że wstają się patrzeć, nie widząc? Podobnie i ruchy jej dziwnie się wydają obrachowane, czyż nie można by myśleć, że są zależne od układu jakichś kółek, które są obracane stosownie od nakręcenia? Podobnie gra jej, śpiew nawet ma w sobie tę osobliwszą dokładność, nieprzyjemną i bezduszną. Jaka jest udziałem sztucznego tylko mechanizmu? Toż samo da się powiedzieć o jej tańcu. Wierz mi, Natanielu, ta Twoja Olimpia zrobiła na nas wszystkich nieprzyjemne wrażenie. Od pierwszego wejrzenia nie chcieliśmy mieć z nią nic wspólnego. Wydała nam się po prostu zręcznym podrobieniem istoty obdarzonej życiem. A co do mnie, jestem przekonany, że wcale nie jest tym, czym się być wydaje. Nataniel nie poddał się przykremu uczuciu, którego przy tych słowach przyjaciela opanowało. Cierpliwie wysłuchawszy uwag, odpowiedział wreszcie głosem silnego przekonania. Nie dziwię się bynajmniej, że takie, a nie inne wywiera na was wrażenie Olimpia, boście ludzie prozaiczni i niedaleko widzący. Dusza jej nadobna rozkwita tylko dla umysłów wybranych, to też z całego tłumu, nie tylko jednemu rozbłysnął wzrok jej, w którym kryją się tajemnicze głębie. Nie tylko jednemu znany jest cały urok uczucia, do jakiego zdolne jest jej serce. Wam może się nie podobać, że Olimpia nie wdaje się w zdawkową poplaninę, jak to czynią inne powierzchowne umysły. Olimpia mówi mało, nie przecze, ale te nieliczne słowa, które wymawia, wypowiadają cały tajemniczy świat uniesień ducha, czarownych przeczuć i zespolenia wszystkich władz umysłów miłości, która, jak w zwierciadło, wieczność spogląda. Ale na co już mówię, to wszystko dla tych rzeczy nie macie zrozumienia. Niech cię Bóg ma w swojej opiece, bracie, rzekł Zygmunt łagodnie, prawie smutno, ale mniemam, żeż nie jest na dobrej drodze. Na mnie Możesz liczyć, gdy wszystko. Nic więcej powiedzieć nie mogę. Nataniel uczuł, że zimny i prozaiczny Zygmunt jest mu jednak bardzo oddany. Serdecznie uścisnął jego rękę. Natanielowi najzupełniej wyszło z pamięci, że była na świecie jakaś Klara, którą kochał. Tym bardziej wywietrzeli mu z głowy matka i lotar. Już tylko żył dla Olimpii, poświęcając jej wszystkie niemal chwile, nieustannie jej tylko mówiąc o swojej miłości, o dziwnym ich dusz powinowactwie, o nadziemskich wpływach kojarzących dwie połowy jednej całości. Wszystkiego tego Olimpia słuchała z jak największym zbudowaniem. Wreszcie powyciągał z teki wszystko, co kiedykolwiek w życiu napisał. Poematy, fantazje, szkice, powieści, opowiadania, do których codziennie jeszcze dodawał mnóstwo sonetów mistycznych, ustępów pieśni. Cały ten zbiór szpargałów godzinami niezmordowanie czytywał Olimpii. Przyznać należy, że nigdy nie miał tak cierpliwej słuchaczki. Ani haftowała, ani robiła pończochę, ani wyglądała oknem, ani karmiła ptaki, ani bawiła się z pieskiem, ani z kotem ulubionym. Nawet nie kręciła w ręku w papieru. A jednak nigdy nie potrzebowała kaszleć w sposób przymuszony w celu ukrycia ziewania. Krótko mówiąc, po prostu całymi godzinami, siedząc bez najmniejszego ruchu, wpatrywała się tylko w oczy swego kochanka, a wzrok jej zapalał się, stawał coraz żywszy. Tylko ile razy Nataniel przyciskał jej rękę do swojej piersi, a pocałował w usta, mówiła Ach, ach, a niekiedy także do zobaczenia mój luby. O, czarodziejska istota, o duszo, przeczystych głębi, wołona Natanie, ale chodząc w uniesieniu po swojej izdebce, ty jedna tylko na świecie, rozumieć mi umiesz. I drżał z rozkoszy na samą myśl o tej cudownej harmonii, do której coraz doskonalej nastrajały się ich dusze. Gdyż wydawało mu się, że Olimpia rozmawiała z nim o jego utworach, o jego talencie poetyckim i na ogół tak przedziwnie się zgadzali, że nieraz wydawało się, jakby z Olimpii wychodził z własnych piersi Nataniela. Nawet po trosze tak być musiało, gdyż ile wiadomo Olimpia wmawiała tylko wyrazy, któreśmy wyżej przytoczyli. Niekiedy wprawdzie w chwilach trzeźwego pamiętania, na przykład rano, tuż po obudzeniu się, dziwiło go uparte milczenie dziewczyny i bierność umysłowa. A wtedy mówił sobie, słowa? Cóż mi słowa? Jedno spojrzenie jej czarownej żenicy sto razy więcej mówi niż najwymowniejsze wyrazy. I czyż wypada istocie tak nieziemskiej stosować się do tych lichych warunków, w których kręci się jakby w ciasnym kole biedny nasz byt ziemski? Profesor w Palancanii stawał się wielce sprzyjać stosunkom Nataniela ze swą córką. Zupełnie niedwuznaczny powód życzliwości dał, kiedy Nataniel zdobył się wraz pewnego na to, by napomknąć o swoim związku z Olimpią. Profesor rozpromienił się w uśmiechu i oświadczył, iż pozostawi córkę całkowitą swobodę w tym względzie. Pokrzepiony tymi słowy, Nataniel postanowił nie później jak na zajutrz błagać Olimpia, żebym mu powiedziała wyraźnie to, co już od dawna odgadywał w jej oczach, a mianowicie, czy chce być jego na wieki. W tym celu począł szukać obrączki, którą mu dała niegdyś matka przy wyjeździe z domu. Chciał ją bowiem ofiarować Olimpii, okład swojej wierności jako zadatek przyszłego wspólnego życia. Wpadły mu przy tym w ręce listy Klary i Lotara, ale obojętnie odsunął je na bok. Znalazł pierścionek i spiesznie udał się z nimi do Olimpii. Przeszedł na schody, usłyszał na górze łoskot jakiś osobliwy, wyraźnie z pracowni spalającej niego dochodzący. Tupano nogami, mocowano się, coś sobie wydzierano, słychać że było jakieś trzaskanie drzwi, krzyki i przekleństwa. Puszczaj, że puszczaj mi zaraz ty łotrze przeklęty. Czyś na to poświęciłem własne życie? <zysyjny> Inaczej się układaliśmy. Ja zrobiłem oczy, a ja wszystkie kółka. Głupi ze swoimi kółkami, puszczaj przeklęty zagarmistrzu. Precz, szatanie. Dam ja tobie, masz bestia piekielna. Puścisz czy nie puścisz? Były to głosy kłócących się z palęceniego i straszliwego Kopeliusa. Pchnięty niepamiętą trwogą, Nataniel rzucił się na górę. Spalancjanie trzymał jakąś figurę kobieco za ramiona. Kopola za nogi i z największą zawziętością wydzierali o sobie, ciągnąc każdy w swoją stronę. Nataniel odręcwiał ze zgrozy, poznawszy w tej figurze Olimpię. Oszalały z gniewu już się miał rzucić, by wyrzeć ją oprawcom, kiedy nagle Kopola z taką siłą wydarł ją z rąk ojca, że ten zmuszony był puścić ofiarę. Jednocześnie tak silnie ciałem jej uderzył go w piersz, że profesor padł na znak, a zataczając się, przewrócił stół, na którym stały fiolki, retorty, flaszki i szklane cylindry. Wszystko to rozbiło się w najdrobniejsze szczątki z niesłychanym łoskotem. Wtedy Kopola, przerzuciwszy sobie Olimpy przez plecy, zaczął schodzić, śmiejąc się przerażliwie. Drewniane nogi figury zwisały brzliwie, obijając się po schodach. Nataniel stał jak skamieniały, aż nazbyt dokładnie zobaczył trupio blatą woskową twarz Olimpii. W miejscach, gdzie były oczy, widział tylko czarne wgłębienia. Była pozbawioną życia lalką. Spalencjani wił się na posadce. Czerepy szkła powłaziły mu w jego głowę i w piersi, poprzecinały żyły na rękach. Krew tryskała z ran, jakby ze źródą. Nagle zebrał siły, zerwał się na nogi. Trzymaj go! Leć! Jesteś tu! Kopelius, przekręty łotr. Mój najlepszy automat. Ukradł go! Strawiłem nad nim najlepsze 20 lat życia. Włożyłem w to cały majątek. Więcej niż życie. Cały mechanizm, mowa, chłód, Wszystko mojego pomysłu. Oczy, tylko oczy tobie ukradzione. O, zbrodniarz. Potępieniec. Łapaj go! biegnij. Leć, przynieś mi Olimpię. Tu masz oczy. Nataniel wtedy dopiero spostrzegł na posadce parę zakrwawionych oczu, które w niego bystro patrzyły. Spalancjani schwycił je zdrową ręką i rzucił mu na piersi. Wtedy szaleństwo porwało Nataniela w pomienne swoje szpony i całkowicie zafiszyło mu w głowie. – Hej, hej, dalejże! – Poministe koło, kręć się, wiruj, grzmi, gwium, gwium, tańcuj, lalko z drewna, dobrze, dobrze, prędzej, kręć się, leć, gwin. I po tych słowach rzucił się do niego, chwytając go za gardło, bo by go zadusił. Szczęściem tumult zwabił wielu ludzi, którzy oderwali oszalałego Nataniela, uratowali profesora i opatrzyli jego rany. Zygmunt, chociaż bardzo silny, nie był w stanie sam utrzymać szaleńca. Ten walił pięściami, gdzie popadło, kopał i wrzeszczał w niebogłosy. Kręć się, Alko, z drewna, kręć się, wiruj. Wreszcie połączonymi siłami zdołano go powalić na ziemię i związać. Już tylko ryczał wściekle i pienił się jak opętany. W tym smutnym stanie odwieżono go do domu obłąkanych. Zanim ci opowiem, łaskawy czytelniku, co się dalej stało z nieszczęsnym Nataniel'em. Mogę Cię, byś uczestniczył również w historii mechanika i twórcy automatu Spalancaniego, zapewnić, że ten ostatni wkrótce wleczył się ze swych ran. Musiał jednak opuścić uniwersytet, ponieważ wypadek Nataniela wzbudził sensację i ogólnie uważano, że spalancjani popełnił niedopuszczalne oszustwo, wprowadzając do przyzwoitego towarzystwa – Olimpia bywała w nim ciesząc się powodzeniem – bezduszny automat w charakterze żywej osoby. Prawnicy uważali to nawet za bardzo wyrafinowane oszustwo, na tym większą karę zasługujące, że Spalancja nie potrafił tak chytrze podejść ogół publiczności, iż nikt z wyjątkiem mądrali studentów się nie połapał, choć teraz oczywiście wszyscy powoływali się na fakty, które im się jakoby od razu wydawały podejrzane. Wydobywano na światło dzienne wydarzenia, które w rzeczywistości nie miały znaczenia. Czy mogłoby na przykład komukolwiek wydawać się podejrzane, że jak opowiadał pewien elegancki bywalec, Olimpia wbrew wymogom dobrego tonu częściej kichała, niż zdziewała? Jak sądził ów elegant, nakręcała ona wówczas ukryty mechanizm, nawet coś przy tym zgrzytało i itd. Profesor poezji i retoryki zażył niuch tabaki, pociągnął nosem, oskrąknął i rzekł uroczyście – Czcigodni panowie i panie – czy nie miarkujecie, w czym tkwi sęk? Oczywiście, jest to alegoria, bardzo daleko posunięta metafora. Sądzę, że mnie rozumiecie. sat. Ale czcigodnych panów wcale to nie uspokoiło. Historia owego automatu głęboko wrosła im w serce, a nawet przerodziła się w szkaradną nieufność do ludzkiej postaci. Młodzi ludzie z obawy, czy się nie kochają w lalkach z drewna, wymagali od panien, żeby... Ile możności śpiewały i tańczyły, nie w takt, żeby robiły pończochę lub haftowały. Podczas gdy im coś czytano, lub przynajmniej bawiły się psem lub kotem, ale na to wszystko, żeby nie słuchały wszystkiego obojętnie, ale odpowiadały coś takiego, co by przecież dowiodło, że umieją czuć i myśleć. Tym sposobem wzmocnił się nie jeden stosunek miłosny, inny znowu powoli się rozchwiały. Doprawdy, nie warte zachodu, mawiał ten niełów, na herbatkach ziewano nieprawdopodobnie wiele, o ile możności mało kichano, jedynie dla usunięcia wszelkich podejrzeń ubliżających naturze ludzkiej. Spalancani tedy, jakieśmy to wyżej powiedzieli, musiał opuścić miasto, aby uniknąć kryminalnego dochodzenia, iż poważył się zdradziecko wprowadzić larkę w towarzystwo. Co do kopoli, ten znik bez śladu. Dnia pewnego Nataniel zbudził się jakby ze snu straszliwego. Otworzywszy oczy, uczuł rozkosz niewymowną i słodkie jakieś ciepło przebiegło wszystkie jego członki. Znalazł się na łóżku w domu rodzinnym. Klara stała pochylona nad nim, a podal siedziała matka i lotar. Och, nareszcie, nareszcie, mój ukochany znowu mi przyrzucony jesteś po ciężkiej chorobie znowu jesteś, mój. Mówiła Klara w łzawym uniesieniu. Mówiąc to otoczyła go białymi ramionami. Rozpłakał się łzami boleści i szczęścia. Klaro, jedyna moja Klaro wyjąkał. W tejże chwili wszedł Zygmunt, który wiernie wytrwał u boku przyjaciela w najcięższej potrzebie. Nataniel wyciągnął do niego rękę. Drogi przyjacielu, rzekł mu, i tyś mnie nie opuścił. Szaleństwo odeszło go bezpowrotnie. Wkrótce, dzięki tkliwym staraniom matki, ukochanej i przyjaciół, całkowicie wróciły mu stargane silnym wzruszeniami siły. Jednocześnie pochodzenie zdawało się wchodzić w ich dom. Umarł wuj jakiś, stary skąpiec, od którego nigdy niczego nie oczekiwano i matce dostał się oprócz znacznych kapitałów jeszcze i mająteczek ziemski w przyjemnej okolicy niedaleko od miasta położone. Nataniel, mając wkrótce zaszlubić Klarę, postanowił tam osiąść i wziąć do siebie matkę i lotara. Stał się łagodny, dziecinny jak nigdy i po raz pierwszy w życiu uczuł się całkowicie szczęśliwy, poznawszy teraz dopiero ile to nieba mieściło się w anielskiej duszy jego Klary. Nikt też mu nigdy nie wspominał o przyszłości. Jednak raz przy odjeździe Zygmunta odezwał się niespodziewanie do prawdy Zygmuncia, Gdzieś mi się już była zapodziała piąta klepka. Szczęściem na czas nadszedł anioł i nie dał mi opętaniu. Była to oczywiście Klara. Zygmunt zagadał jakoś tą drażliwą kwestię w obawie, że wspomnienia mogą zaognić zabliźnione rany duszy. Już byli szczęśliwie wszyscy czworo na wyjezdy do swojej posiadłości, kiedy wypadło jeszcze porobić do sprawunki. Było południe, ogromna wieża ratuszowa rzucała cień na cały rynek. Wiesz co, Natanielu? rzekła Klara, wejdźmy sobie na wieżę. Śliczny musi być stamtąd widok na dalekie góry. Jak powiedziała, tak zrobili. Oboje weszli na wieżę, matka odeszła ze służącą do domu, a lotar, nie chcąc się wspinać po tylu stopniach, przyrzekł czekać na dole. Kochankowie, trzymając się za ręce, stali na najwyższym ganku wieży i przyglądali się przed cudnej lasów dalekich, poza którymi piętrzyły się jeszcze błękitne góry, podobne do miasta Olbrzymów. Patrz na natanielu, rzekła Klara. Czy widzisz tam ten krzak szarawy, który zdaje się zbliżać do nas? Nataniel machinalnie sięgnął do kieszeni i wyjąwszy lożnetkę kopoli, przyłożył ją sobie do oczu. O nieba! Ujrzał przed sobą postać Klary. Krew mu zbiegła do serca. Blady jak śmierć spojrzał osłupiałym wzrokiem w twarz Klary. Z oczu sypnęły mu się płomienie i ryknął jak zwierz zewsząd osaczony. Nagle wyskoczył w górę i śmiejąc się z śmiechem potępieńca zaczął wołać głosem przenikliwym. Kręć się lalko z drewna, kręć się, tancuj i prowawszy w pół Klarę, chciał ją zrzucić na dół, ale ona strachem śmiertelnym wszystkimi siłami uczepiła się poręczy. Lotar usłyszał wycie szaleńca i krzyki Klary. Straszliwe przeczucie owładnęło nim. Rzucił się na schody wieży. Krzyki Klary były coraz rozpaczliwsze. Na drugim piętrze znalazł drzwi zamknięte. Rozpacz i strach dodały mu sił. Podsadził je i wyleciały zawiasami. — Pomocy! Ratunku! Ratunku! — Boła klara coraz słabszym głosem. Tam szaleniec chce zamordować! wołał lotar, przelatując po dziesięć schodów naraz. Drzwi wychodzące na ganek znalazł również zamknięte. Rozpacz dała mu siła olbrzymie, drzwi zgrzytnęły tylko i puściły, wywalając się z trzaskiem. Na Boga żywego. Klara przerzucona przez balustradę wisiała w powietrzu, trzymając się już tylko jedną ręką żelaznej sztaby. W okamgnieniu porwał ją Lotar, wciągnął na powrót i w tejże chwili wymierzył tak silny raz pięścią w twarz szaleńca, że ten, rażony jak gromem, natychmiast puścił swoją ofiarę. Podczas gdy Lotar zbiegł ze schodów, unosząc zemdloną siostrę, której przyniósł ocalenie, Nataniel, jak opętany, latał w koło galerii, robiąc skoki najdziwniejsze i wrzeszcząc w niebo głosy: Kręć się płomieniste koło! Hajda! Hopsa na ten dziki krzyk mnóstwo ludzi zbiegło się na rynek. Pośród nich założono wysoką postać niejakiego kopaliusa adwokata świeżo przybyłego do miasta, który właśnie był w drodze na rynek. Chciał nam biec na ratunek szaleńcowi, ale adwokat rzekł z uśmiechem. nie róbcie tego. Zaczekajcie tylko cierpliwie, on sam tu do nas zejdzie. I patrzał w górę, tak jak i drudzy. Nagle Nataniel zatrzymał się jak wryty, przechylił się przez poręż i ze wzrokiem utkwionym w Kopeliusa zawołał rozdzierającym głosem – Oczy! Oczy! Prześliczne, cudowne oczy! – i rzucił się w dół. Ale zanim jeszcze zdążył głowę sobie o bruk roztrzaskać, już Kopelius znikł w tłumie. Kilka lat po tej smutnej katastrofie, daleko gdzieś, daleko widziano Klarę siedzącą na ganku pięknego wiejskiego dworku. Stał przy niej dorodny mężczyzna, patrząc na nią z miłością. Nóg jej grało dwóch chłopców. Tak więc jak się zdaje, słodka i wesoła Klara znalazła wreszcie ciche szczęście domowe, którego jej niespokojny duch Nataniela nigdy by dać nie zdołał.